Pełnionej sali zgromadzeń, no nie pamiętam, od lat. Tym bardziej jestem taki powiem, zobowiązany, żeby jeśli będę miał coś powiedzieć, to żeby to było coś, co, co będzie miało w jakiś sposób, mam nadzieję, długoterminowy wpływ na nasze życie. Mam taką nadzieję i, i z taką nadzieją tutaj staję. Na początku chciałbym się z Wami podzielić takim krótkim fragmentem z Ewangelii Mateusza z dziewiątego rozdziału. Jest to krótka myśl i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 Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc, baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni wyszedłszy rozsławiali imię Jego po całej okolicy. I ja chciałbym się skupić bardzo na takim może niezauważalnym fragmencie, Chciałbym nas włożyć w tą sytuację, spróbować nas włożyć, czy, jak my byśmy się w tej sytuacji zachowali, jak my byśmy postąpili. Idzie człowiek, o którym coś wiemy, którego znamy ze słyszenia, o którym krążą różne opowieści, którym mniej lub bardziej dajemy wiarę. Ci dwaj dali wiarę tym opowieściom, i idzie koło nich ten człowiek i oni wołają. I teraz spróbujmy w tym momencie postawić siebie samych. Słyszymy w różnych sytuacjach, czytamy, słyszymy świadectwa, słyszymy kazania, słyszymy czyjeś opowieści o tym, że Jezus tu coś dokonał, tam czegoś dokonał, słyszymy o kimś takim, jak o Jezusie. I też czasami zawołamy. Jest wiersz 28. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi. Czy my robimy ten krok dalej? Czy tylko... Zaspakajamy się tym, że zawołamy do Jezusa. Panie Jezu, proszę Cię, dopomóż mi, żebym dobrze odrobił, czy napisał klasówkę jakąś tam, sprawdzian. Panie Jezu, proszę Cię, żeby dobrze mi poszło w pracy albo na egzaminie, albo żeby ta rozmowa kwalifikacyjna przebiegła. Albo żebym dobrze wybrał mieszkanie, albo dobrze kupił samochód. W różnych kwestiach się modlimy, wołamy do Pana. W różnych. Ale czy naprawdę wołamy do tego Pana, do którego ci dwaj wołali? Czy raczej tylko zawołamy, Pan idzie dalej? My nawet nie mamy wiary. Że On cokolwiek może w naszym życiu zrobić, uczynić. Ale jako poprawni chrześcijanie wołamy do Pana, mówimy słowa. One nawet, jak ktoś powiedział, nie, do, nie dolatują do sufitu, a cóż dopiero do nieba. W Ewangelii Mateusza w jeden rozdziale, w drugim wierszu. to nie, na pewno nie to, w dwunastym wierszu. Hmm. A od dni na Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Chcę pokazać, chcę się z wami podzielić, o jaki stan serca Bogu chodzi. Inne tłumaczenia, te nasze jest może nie do końca takie oddające zmysł, ale inne tłumaczenie mówią tak, tylko ludzie silni je zagarniają, inne i gwałtownicy je zdobywają. Jeszcze inne tłumaczenie, a ci, którzy prą do przodu pochwytują je. Chciałbym nas zapytać dzisiaj, jaki jest, nasze stan serca, jaki jest nasz stan serca w tej kwestii. W kwestii przychodzenia, spotykania się z Bogiem. Czy jest to jakiś ceremoniał tylko w moim życiu, który codziennie czynię, bo tak zostałem, czy też tak sobie umyśliłem i tak funkcjonuje przez ileś tam lat, czy faktycznie jest to gorliwe, Gwałtowne, tak jest głębokości serca. Dzisiaj żeśmy śpiewali rano pieśni. Jedną pieśń burza zaśpiewał tak naprawdę od serca. Także aż tutaj ta blacha się podnosiła do góry. Kwestia tylko czy z ducha. Na pewno było tam, był, był tam ładunek energetyczny, emocjonalny. Wiecie, chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali z Przypowieści Salomona dwa wiersze, które mówią o małych robaczkach. Myślę, że się domyślacie o jakich. Pierwszy fragment jest to 6, 6 i do 11. Kiedyś y, byliśmy w Elblągu jeden brat, przyjaciel mój nam taki cytat rzucił, kiedy żeśmy się przeciągali jeszcze w łóżku. Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm i żniwa, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pośpisz, trochę podrzemiesz. Jeszcze trochę założysz ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo, jak zbójca, i niedostatek, jak mąż zbrojny. Tego drugiego fragmentu już nie będę, podam tylko referencję. 30 rozdział przypowieści, powieści, 24 i 25 wiersz. Tam jest mowa o takich małych robaczkach, o mrówkach i o tym, że one, one nas mogą czegoś nauczyć. Wiecie, bardzo często nasze życie chrześcijańskie właśnie podobne jest do tego drugiego fragmentu tego e, przypowieści Salomona. Bardzo często leżymy sobie na kanapie i ckliwie wzdychamy do Boga i mamy jakieś pragnienia względem Boga. I czegoś byśmy chcieli w naszym życiu. Ale na tej zasadzie, że poleżymy na kanapie i to nam ma spłynąć. Ale tak się nie stanie, kochani. Tak to nie zadziała. Bo Słowo Boże mówi, że gwałtownicy, ci, którzy prą do przodu, którzy mają pragnienie w sercu. Czy pragniemy? Czy chcemy? Jakie są nasze pragnienia w stosunku do Boga? Gdzie indziej jest napisane, że takiego letniego wypluje z ust. Bardzo często taki jest stan naszego serca, jesteśmy letni. Wiemy, jaka jest nasza poprawność chrześcijańska, jak powinniśmy postępować, ale stan naszego serca to jest letniość. Dlatego, że jesteśmy letni, to nie będziemy doświadczać Boga bardziej, więcej i bardzo często będziemy się zadawalać tymi okruszynami. A stół pański jest hojnie bogato zastawiony, bo to jest stół królewski. I teraz chciałbym, kochani, przejść do zasadniczej części mojego usługiwania i też z Ewangelii Mateusza. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jako wstęp Fragment z ósmego rozdziału dwudziestu ósmy po trzydzieści czwarty wiersz, a gdy przybył na drugą stronę do krainy gadareńczyków. Zabiegli mu drogą dwaj opętani, wychodząc z grobów bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć tymi słowy. Cóż my mamy z Tobą, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A, do nich była, a opodal od nich była wielka trzoda pasących się świn. Wtedy go demony prosiły, mówiąc, jeśli nas wypędzasz, to poszli nas w tę trzodę świn i rzekł im, idźcie. A one wyszedłszy, weszły w świnie i oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. A pasterze uciekli i poszedłszy do miasta opowiedzieli wszystko, także i to, co się stało z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy Go prosili, aby odszedł z ich Krainę. Ja znowuż skupię się na dwóch ostatnich wierszach i też spróbujmy się postawić w tej sytuacji, w tym miejscu. Przychodzi niezwykły człowiek. Inne, inne Ewangelie, które opisują tą sytuację mówią o jednym opętanym, ale mówią też o tym opętanym, że nie potrafili sobie z nim poradzić. Ci mieszkańcy pętali w łańcuchy, on zrywał te łańcuchy i nie umieli sobie z nim poradzić, bali się go wszyscy. I przychodzi człowiek, którego nie znają, ale dokonuje ewidentnego cudu, bo inne przekłady mówią, że tenże człowiek opętany po spotkaniu z Jezusem Siedzi przy ognisku odziany, jest spokojny, na nikogo się nie rzuca. Dokonał się ewidentny cud. Pytanie moje jest do nas, jak my byśmy się zachowali na miejscu tych mieszkańców tej miejscowości, tej krainy. Śmiem twierdzić, że część z nas postąpiłaby podobnie. Śmiem twierdzić, że wielu z nas postępuje podobnie. Problem jest taki, że dzisiaj być może nie ma takich Jezusów w cudzysłowie, którzy chodzą, którzy czynią sprawy takie, którzy mają wgląd w nasze serce, którzy mogą coś obnażyć w naszym życiu. Dlatego może śmielej sobie poczynamy. Ale gdyby przyszła taka sytuacja, Wiecie, w Ewangelii Łukasza jest napisane, że byli przejęci wielkim strachem. Dlatego go nie, nie zaprosili, bo byli przejęci wielkim strachem. No wiecie, ja może jestem trochę innym człowiekiem od nich, bo ja z samej ciekawości chciałbym z tym człowiekiem się spotkać. Chciałbym z, by, z nim zamienić. Na pewno bym miał stracha. Na pewno. Bo wiecie, no nie jestem idealny. Na pewno by mło, może się dokopał, ale chciałbym się z nim spotkać. Może by obnażył jakieś złe strony mojego charakteru. Może by mi pokazał sprawy, o których nawet nie mam pojęcia. Kilka lat temu miałem taką sytuację, gdzie dowiedziałem się od przyjaciół, że tu i tu w tym miejscu, w tej społeczności dzieją się cuda. Bóg działa w sercach ludzkich, ludzie wyznają grzechy, ludzie pokutują, a że znałem tych braci i siostry, wybrałem się tam, ale rozmawiając z tym przyjacielem, on mi zadał pytanie, nie boisz się tam jechać? Ja powiedziałem, no boję się, ale jadę, jak ta ćma do światła. No niech wylezie. Pytanie moje jest takie do nas wszystkich. Jakie jest nastawienie naszego serca? Pokażę, spróbuję pokazać przez dwie sytuacje. Jeszcze wspomnę o podobnej sytuacji, która jest opisana w Księdze Samuelowej, kiedy prorok Samuel idzie do miasta, żeby namaścić Dawida. Tam też jest taka sytuacja, kiedy on wchodzi do miasta i ci starsi miasta wychodzą mu naprzeciw i pytają, czy twoje przyjście oznacza pokój? Dzisiaj też bardzo często, kiedy mamy z kimś społeczność, znamy go, że może jest bezkompromisowy, to niekiedy unikamy takich spotkań, takich rozmów, obchodzimy się dużym łukiem, unikamy drażliwych tematów, boimy się, nie zapraszamy. Prosimy, aby opuścił nasz rejon, naszą miejscowość, ten ktoś. Nie za bardzo chcemy się spotkać z takim kimś, Wolimy przyjemnie posiedzieć o kawie, porozmawiać o różnych sytuacjach związanych z naszym życiem codziennym, jedni z wnukami, drudzy z dziećmi, o szkole, o pracy i o różnych innych rzeczach, ale no nie dotykajmy się naszej natury, naszego życia. Pan Jezus powiedział w tej samej Ewangelii Mateusza w X rozdziale 34 wierszu Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. No to jak jest z nami? Jak jest w naszym życiu? Ja spróbuję pokazać, jak ten miecz funkcjonuje. Miecz Pana Jezusa choć troszeczkę spróbuję to zarysować. Najpierw może z Ewangelii trzeci rozdział. Trzy wiersze, myślę, że bardzo nam znane. Te wiersze mogą być dla nas takim papierkiem lakmusowym, jak jest w naszym życiu, jak to funkcjonuje. Od dziewiętnastego wiersza. A na tym polega sąd, że, na światłość, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą? Dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Jak jest z nami? Jest sporna sytuacja. Możemy ją rozstrzygnąć, możemy wywieźć na światło. Motywy serca, różne zaułki mogą wyjść, pokrętne myśli... Ta nieprawość, o których mówił Tomek. Ale jak my postępujemy? Wiesz co, zostawmy to w spokoju, rozejdźmy się. Nie, nie, nie dotykajmy się tego. Ale tak naprawdę powinniśmy dążyć do tego, żeby się okazało dążyć do światłości, do wyświetlenia. To jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla nas. Nam się wydaje, że to niekorzyść spowoduje jakąś że to jakiś wielki rozdźwięk, jakieś rozłamanie, nie wiadomo co. No stary człowiek tak będzie dążył. No to trudno, no to zabieram swoje zabawki i idę. Ale prawdziwe braterstwo właśnie na tym polega. Dążymy do światłości, dążymy do uświęcenia, chcemy się oddzielać od tego wszystkiego, co pospolite. W Ewangelii Łukasza w XIX rozdziale opisana jest sytuacja z Zacheuszem. Ja jej nie będę czytał, ale kto chce, w 19 rozdziale od pierwszego po dziesiąty wiersz jest opisana sytuacja Zacheusza. Dla tych, którzy nie są oczytani albo nie znają historii, powiem krótko, że Zacheusz to celnik, czyli taki, niezbyt lubiany urzędnik państwowy, który ma widełki do tego, żeby clić pewne rzeczy, które mógł clić w imieniu, w imieniu tego, który go tam postawił. Ale miał widełki i mógł w dolnych widełkach i w górnych. Tak jak policjant też ma widełki, kiedy daje nam mandat i w tych widełkach się porusza. Tak samo jak sędzia, który sądzi ma widełki Dany czyn zagrożony jest czynem, karą od, do. I ten celnik też ma widełki. I większość z tych celników, te górne widełki. I Zacheusz, ten celnik, ten zły człowiek w oczach ludzi słyszał coś o Jezusie. Coś słyszał. Ten człowiek go, myślę, zafascynował. Chciał się z nim spotkać. I żeby go zobaczyć w ogóle, aby u niskiego wzrostu wlazł na drzewo i zagląda. Jezus przechodzi, mówi: Zacheuszu, zejdź. Pragnę się z Tobą spotkać. Jaki jest finał tego spotkania? Zacheusz mówi: Cokolwiek komukolwiek zabrałem, w czwórunasób oddaję według zakonu żydowskiego a całe połowę mojego mnienia rozdaje u Bogi Tak się spotykamy z Bogiem. Czy my spotykamy się tutaj w tym miejscu z Bogiem? Czy mamy takie refleksje do naszego życia? Czy chcemy coś uczynić w naszym życiu coś przemienić? I teraz chciałbym, kochani, na zakończenie, może trochę dłużej opowiem tą historię, z drugiej księgi Kronik z trzydziestego rozdziału. Nie wiem, na ile znacie te historie, na ile są wam znane, Będę streszczał, ale pewne wiersze przeczytam, dlatego że one są bardzo istotne. Jest sytuacja, kiedy król Hiskiasz zapragnął, zobaczył, że dobrą i właściwą rzeczą jest obchodzić święto Paschy. Zauważył, że to święto Paschy nie było obchodzone, niektórzy tam uczeni w pismach mówią, 400 lat. 400 lat od ostatniej paschy, która była obchodzona, mija i Zacheusz próbuje przywrócić to święto, Hiskiasz, przepraszam, próbuje przywrócić to święto w Izraelu. Po 400 latach i orientuje się też, że z jednej strony zakon pozwala mu odroczyć o miesiąc to święto, ponieważ ma świadomość, że nie zdąży zaprosić wszystkich Izraelitów. Hiskiarz jest królem Judy. Królestwo już jest podzielone. Jest Juda i pozostałe plemiona. Ale on zaprasza również i pozostałe plemiona izraelskie. I wysyła tych gońców. Oni idą od jednego do drugiego plemienia i mówią, że wtedy i wtedy będzie obchodzone święto Paschy. I jest taka sytuacja, Dziesiąty wiersz mówi, szli tedy gońcy od miasta do miasta po krainie, po krainie Efraimitów i Menasysytów i aż do Zebulonitów, lecz oni ich wyśmiewali i drwili z nich. Bóg dzisiaj również rozsyła zaproszenie swoje do swych dzieci na święto. Niektórzy śmieją się. Nawet tutaj będący niektórzy bracia moi siostry śmieją się z tego, co jest mówione. Oni tego na zewnątrz nie mówią, ale serce, ale ich postępowanie o tym świadczy. To co się dzieje z nami, o tym świadczy. I ale 11 wiersz, że niektórzy mężowie z Aszerytów, Manasysytów, Zebulonitów ukorzyli się i przybyli do Jeruzalemu. No i mamy taką sytuację, że przybyli do tego Jeruzalemu niektórzy i są i teraz zaczynają się te, nie wiem jak to powiedzieć, ale prób, y, rytuał pewien mieli, Żydzi podczas święta Paschy i ten rytuał zaczyna funkcjonować. Są kapłani, którzy są oczyszczeni, ale niektórzy niedostatecznie. I wtedy Hiskiasz, 18 wiersz. Większa bowiem część ludu, głównie z Efraimitów, Menasesytów i, i Sacherytów i Zebulonitów, nie uczyściła się i jadła paskę niezgodnie z przepisami. Dlatego Hiskiasz modlił się za nich tymi słowy. Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga, Pana, Boga, swoich ojców, choć nie jest tak czysty, jak należy, aby obcować z tym, co święte. Widzicie, Hiskiasz widzi, że nie do końca są wszyscy oczyszczeni, przygotowani do tego, żeby przystąpić do spożywania paschy. Na zakon, wie jak to jest i co może spotkać tych ludzi, ale woła do Pana i Pan wysłuchał. Ci ludzie, jak będziemy czytać dalej, bardzo się radowali. Ta pascha została przedłużona o kolejne siedem dni, Dwa tygodnie była radość wielka. Książęta złożyli dary, żeby mieli czym, czym ci ludzie się karmić i jeść i świętować. Radość była wielka. Ale wiecie, być może niekiedy też jest i tak z nami. Jest święto, jest radość, jemy do syta, śpiewamy pieśni. Jest radosny nastrój. Ktoś mi powiedział dzisiaj o radosnym nastroju. Radosny nastrój z powodu tego, że spotkaliśmy się z Panem. Radosny nastrój dlatego, że dotknąłem się świętego, obcowałem ze świętym. Ale w pewnym momencie kończy się święto i ci ludzie wracają do swoich domów. I trzydziesty rozdział, trzydziesty pierwszy, mówi takie słowa. A gdy to wszystko się skończyło, ruszyli wszyscy Izraelici, którzy tam się znajdowali do miast judzkich i potłukli słupy, poobalali aszery, powycinali święte gaje, poniszczyli doszczętnie ołtarze. W całej Judzie u Beniaminitów, Efraimitów i Manasesytów po czym powrócili wszyscy synowi izraelscy, każdy do, do swojej posiadłości w swoich miastach. Być może nie wszyscy jesteśmy dostatecznie oczyszczeni, nie do końca przyjechaliśmy z właściwymi motywacjami tutaj na to miejsce, nie do końca stan serca jest nasz taki, jaki powinien być, ale... Jeśli spotkamy się tutaj z Panem, jeśli ktokolwiek z nas się spotka z Panem, dożyje tej rzeczywistości, która jest tutaj w tym 31 wierszu. Zacznie rozprawiać się ze swoimi ołtarzami, aszerami, świętymi gajami. Jego życie zacznie się oddzielać od tego wszystkiego, co pospolite, do tego, co jest Boże. To ulegnie zmianie. To jest prawdziwy efekt radowania się z tego, że się spotkało z Panem. I nikt do cię nie będzie do tego musiał zmuszać. Nikt Cię nie będzie musiał tego wytykać. To spotkanie, obcowanie z Panem Ci to pokaże. Dlaczego Ci ludzie? Tutaj nie ma żadnej wzmianki, że ktoś im kazał to zrobić. A jednak to zrobili. My również wiemy, co mamy odłożyć, z czym się mamy rozprawić. Ale jeśli to będzie na tej zasadzie, że to ja komuś coś powiem, czy ktokolwiek z nas, ale jeśli spotkasz się z Panem, to będziesz miał radość z tego. To będzie dla ciebie pokarmem to, co się dokona. Dlatego, kochani moi bracia i siostry, na zakończenie... Życzyłbym nam wszystkim, abyśmy naprawdę spotkali się z Panem. Amen.